To, miałam straszny mysze. Jechałam węgle, nagle przed maską zjawia się czerwony duch. Chaluję, duch mnie strachy. O, eee, jestem stara ojera, która zmarła na czerwonkę. Eee. A ja do niego, zgin, przypadnę ci, leczy, Zaczęłam i ruszyłam dalej. I nagle przede pojawia się duch, ruch. I znowu, Jestem stara cholera, która zmarła na złotawkę. Ja bym go zbił, zapadł i pojechałam dalej. Jeszcze się pojawiłaś druga ust i w kontrolie. Wychadłam i na osie. Jeśli że wtedy boję, że cholera na to I co tu Kontrola drogowa. Dokumenty do. Jest co? To... Kela, to ja miałem też taki powiem, czy dziwnie ja złowiłem złotą rybkę. I ona do mnie. No a to jest Tak mi powiedziałam, wiesz, A ja dorita. Po pierwsze, rybko, spraw, żebym miał piękne ubranie. Jak mi zawirowało we łbie. i zamiast buduru miałem na sobie śliczny garnitur, Taki dzioletowy. <grym> Drugie życzenie, to wiesz co, Rybko, chciałbym mieć piękną willę za miastem. Jak mi zawirowało we łbie, jaki widzę piękny dom, to się spale nie mieści. A trzecie życzenie, to poprosiłem Rybkę, żebym do końca życia nie musiał nic zrobić. Jak mi zawirowało we łbie, i <grym> i jest w złowy mundurze na skrzyżowaniu. A wiesz, masz dostał to jest w geografii? nie wiedział, gdzie leży Afryka. Jest to, to musi być gdzieś niedaleko, bo u nas w Warszawie pracuje musi i dojeżdża do roboty rowerem. <grym> A słuchaj, e, wczoraj nauczycielka zadała dzieciom wypracowanie. E, co tatuś robi po pracy. No to Boluś powinien się wykazać, bo przecież. No pewnie, napisam tak, posłuchaj. E, Tato po pracy zawsze gazetę i idzie do ubikacji. Chyba idziecie załatwić, bo czytać przecież nie umie. Baluć, chodź tu, baluć! się, kole opowiadają do chypy Wczoraj mówili, że przechodził mi licząc obok koparki i dał się nabrać. To cholery jest, a wiesz, jaki jest najkrótszy dostęp na setę? Mili się tam tak, Dodawaj, no, dawaj. dawaj. Ziemi tam drogowi myśli. <grym> Co cholery, faszna? Tak, to już. Jak wtedy <grym> wiedział, że widział Ziemia Ziemi Jak to ja? Przecież każdy głupiec widział globus. Czy to okno po obszarze? Gdzie jest Gotuję bolesowi kisiel. W instrukcji napisali, żeby gotować w przeciągu pięć dżumików. Józef, Józef! Patrz przez okno kradnął naszego trabanta. O cholera, gdzie mój pistolet? A co tam pistolet, lec? Yeah. Lecę, lecę. Lejko! No i Paryżik? Nie, ale zdążyłem zapisać numery. <grym <grym Nie ra, przedwczoraj mój szef e, chciał mnie wypróbować, nie? Dawał mi 20 milionów, żebym kupił w polmozbycie polonerza. To jaki no przecież wolną sobotę polmozbyty są za Panie <grym> Co z ja czego szukasz? Jak to A? czego? Twojej czapki. To jest ją na głowie. Jak to dobrze, że mi powiedziałeś, bo jakbym... <grym> Nie znalazł, to by poszedł z gołą głową. tylko żebyś nie zapomniał zabrać tego pięćdzina, to z niego wcale na rośbisko. To nie ślecie, chętna, cześć. Dlaczego mam pański znacie, nigdy nie jest dziedzindą? Przecież nie wkamy na dziesiąty pięćdziesiąt. Eee, bo widzicie pisze, że jest za pięciosów. Aha, ja nie mam nigdzie czasu czekać na pozostałe cztery. Jest godzina szósta, A teraz informacja dla szeregowych milicjantów. Mała wskazówka na sześć, a duża na dwanaście. To obywatelu poroczniku. W drodze do pracy spotkałem kobietę, u której stwierdziłem pobicie przez węża i ja tak, panie Borczyku, trzy siniaki wielkości 20 złotych, dwa siniaki wielkości 10 złotych i cztery wielkości 2 złotych. Razem 9 siniaków na ogólną kwotę 88 złotych. Jak to się stało, sierżancie, że w piątek wam złodzieje samochodu? Przecież mieliście na widelce. A bo zgodnie z instrukcją panie Borczyku, po 100 tysiącach kilometrów musieliśmy wymięli ziole. <zys> to trzeba było gonić ich rowerami. Ale szkoda do obywatelu poruciku ja czytałem w gazecie, że można się zarazić AIDS od pedału! Panie Poruciku, przepięć się pachnie, upada kawa. Żona dostawa od koleżanki z I nie wystygła? Podobno byliście w sobotę w Zakopanem, ładnie tam. A trudno powiedzieć, panie Boruciku, góry wszystko zasłaniają. Ja byłem z żoną w teatrze. W pewnej chwili żona mówi do mnie septem. Ufak, teraz widzisz ten najdłuższy monolog. Mam nadzieję, że nie usiadł przed panem. Dobra, pogadaliśmy sobie. No, aha, powiedzcie mi jeszcze, co mówili wam na tym szkoleniu. A wykładowca mówił, że woda wrze w 90 stopniach, to ja się z nim kłóciłem, że pan mówił, że 100 stopniach. On trochę pomyślał i dał mi ocenę bardzo dobrą. Sprawdził, że 90 stopni to kod prosty. <grym znawania> Nie patrzę, a potem mnie pytali, co to jest, zaczyna się na B i wszyscy z tym chodzą. To ja powiedziałem, że buty. A po mnie wchodził i to go przygotowałem. Zadali mu pytanie, co to jest, Wisi na ścianie i chodzi i zaczyna się na rzecz. Abiskiński pyta, czy ma to szturówki. Komisja powiedziała, że nie ma, a on na to, co będą zadały. <głosy> <głosy> Panie Borczyku, Abiskiński tydzień temu opowiedział taki dowcip, że jego sojsiad pękł ze śmiechu. Na rozprawie sędzia jako kazał mu ten dowcip opowiedzieć sobie, strażnikowi i eskortującemu milicjantowi. Przedział i klasyczny pękli we śmiechu na sali. A ja czytałem w gazetcie, że dzisiaj na skrzyżowaniu przy poczcie z nieznanego powodu pękli <śmiech> <śmiech> No cóż, możecie już iść do siebie. Zapomniałem panu powiedzieć, panie Boruszyku, że na spacerze z żoną znalazłem Co Zaprowadźcie go do zzołu. Odmeldowuje się, panie Boruszyku. Cześć, co robisz, Bierzesz pałą w kasetę? Ty! Porucznik kazał mi słuchać taśmę. To jesteś taki skwaszony. A to mnie na piernica? Ja w takiej sytuacji to się kładę koło mojej żony i jej ciepło i ból i koniec. Ty, a czy twoja żona jest teraz w domu? Nie wygłupiaj się. I chcę że ci powiem, że moja żona od pewnego czasu zupełnie mnie nie rozumie, a twoja? Nie wiem, nie rozmawiałem się o tobie! Nie, słuchaj! się rano i słyszę za oknem wrzaski. Zielony do góry, zielony! Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem, że młodzi ze szkoły nie sadzą przed moim oknem wrzeczak. Nie. A ja co? W bramie obok juz od pół godziny jakiś facet bije mojego brata. To czemu dopiero teraz przyszedłeś? Bo dopustasz mój brat wygrywał. Kupel mi mówił, że był w filharmonii. Ty, a po co? No ja to, bo na koncercie Spuścił się parę minut i pyta, swojego na co grają, a tamten mówi, że dziewiątą symfonie Beethovena czy kogoś tak. Co ty gadasz? To przez te parę widów zagrali już osiem przychodził. Za Bardzo panu przepraszam, ja w piątek zgłosiłem kradzież mój i jego zegarka, a dzisiaj znalazłem go władziem. Za późno złodziej się już przyznał do bidów. Ty! Którego dzisiaj mamy? Nie ja wiem. Chcę cię gazetę. Tak, ale to jest wczorajsza gazeta.